Na pewno czytałam ostatnio e, czy, e, czytałam czytaniu e, do, do i w takim sobie mogę się podzielić z tym, e, że nie wiem, że to rozważy, e, taką kwestią, że Gniew Boży, który jest na pierwszym rozdziale właśnie, jest opisany, że tym, gniewem Bo, w tym Gniewie Bożym Bóg mm, On się tak objawia, że właśnie Pozwala nam Bóg popadać w tę namiętność. Tak. Znaczy tym naszej. bezbożnym, nie mam. No, tak. E, tak, tak. Tym, tak, którzy lubią tak, Boga. Tak, tak, tak, tak. Ale że w ten sposób właśnie ten gniew się objawia i to było takim ostatnio dla mnie trochę zaskoczeniem. Niesamowite, nie? No, to już, tak jak jest właśnie ten no, sąd nad kościołem, że, że Bóg już osądza, ale tutaj też jest ten gniew, jednak nie? Też na bezbożnych no, nie jest, ludzi w sensie, tak nie. mnie też to bardzo dotknęło jak to czytałem, no, że Bóg nie wymyśla teraz jakichś złych rzeczy nie wsadza tam człowiekowi, nie mm -hmm. jest jakby stwórcą tak. złego, nie, tylko tak. po prostu ściąga jakby, pozwala im iść robić to, co mają tak naprawdę w swoich sercach, nie, mm -hmm, i tak, tam wszystko jest tak, tak, to, jest, tak, to jest tak, tak. W ogóle niesamowite, i to też pokazuje jaki potencjał jest w człowieku, nie? że ta łaska Boża właśnie, nie że to, bo tam jest też, że to są ci, którzy nie wywyższyli Go jako Boga i Stwórcy nie? i że ta łaska Boża jest naprawdę bez łaski Bożej człowiek nic nie może zrobić a może najwyżej skończyć tak jak oni tam nie? i są te grzechy wymienione to jest niesamowite i pokazuje to potencjał człowieka a też tą wielką dobroć Bożą że naprawdę przyszedł i po prostu zatrzymał tego grzesznika no. przed tymi no. jego własnymi nieprawościami, które no, w ogóle doszło. No, no. To jest... No. I to jest dobra nomina. No. No. Wynalazcy złego, tam jest coś takiego, nie? To ja mnie zresztą, też do to dzisiaj... tak. tak. tak wynalazcy nobina. złego. Ot i człowiek. Myślę, że wiele rzeczy Bóg wpisał w ogóle w konstrukcję tego świata i to jego działanie takie opatrznościowe, którego my często nie jesteśmy w stanie dostrzec nawet. Po prostu wiele rzeczy rozpatrujemy w kategoriach pewnych naturalnych zdarzeń, a one też są częścią Bożego zamysłu i Bóg w pośród tych właśnie rzeczy objawia albo swą łaskę, albo swój gniew Albo przemawia do nas w taki wydawałoby się naturalny sposób i właśnie przez tą naturalność czasami zatracamy, że to też jest Jego ręka, że to jest Jego dobry zamysł, że tutaj właśnie Jemu należy się dziękczynienie za to, że w pośród tych naturalnych wydarzeń cały czas, jeśli wierzymy w Niego, no to ufamy, że On nie jest oderwany od tego wszystkiego, co się dzieje, ale On jest w pośród tego wszystkiego, co się dzieje, jak czytamy we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, więc tutaj widzimy wyraźne takie Jego współdziałanie w pośród tych zwykłych nawet rzeczy, a z drugiej strony też jak patrzymy na bezbożnych i wydaje nam się właśnie, że wiele rzeczy jest jakimś no, taką niesprawiedliwością, czy jakąś taką, jakby gdzie jest Bóg, nie? ludzie mhm. często pytają, ja. a, a często właśnie to Boże działanie zupełnie ma inny charakter, zupełnie inny wymiar, chociażby w wydaniu ich na pastwę, ich mhm. namiętności, mhm. pozwoleniu im brnąć w to zło, aby ponieść ostatecznie tragiczne konsekwencje. Najwięcej się pytają, gdzie jest Bóg, jak dzieci giną, hmm. czy no, tak. Te choroby, czuje, mały, cierpią. Tak, jak Tak. Te... Dzieci przede wszystkim, hmm. nie? Czy cierpią, czy chorują, czy, czy giną, nie? I wtedy mówią, gdzie jest ten Bóg. Hmm. Zadałem takie pytanie. Tak. To już charakter, nie? Grzeszą, to... Bo w liście do Rzymian jest napisane tu tylko ze względu na to, że, ponieważ to, co można widzieć o Bogu, jest lęki jawne, gdyż Bóg im to objawił. Gniew Boży bowiem na niebie przeciwko No chodzi o to, że tu przez to, to objawienie takie świata, nie? Stworzenia świata. A, dobra, to chciałem że To bowiem, co niewidzialne. To znaczy, Jego wieczna moc i bóstwo są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone po to, aby oni byli bez wymówki, nie? Mm. Czyli mm. nawet już nie mamy takich skrajnych sytuacji, jak tam yy, no właśnie, takie cierpienie, czy coś, tylko po prostu piękne świata, piękno stworzenia, no nie? To co pan że to jest takie wow. naturalne, to jest dzień, więc tak, to nie jest takie oczywiste, nie? Do Dokładnie. Świata. Dokładnie. To zawsze było i jest. A, a, te... jednak, tak. a jednak w nich oglądamy jego moc mm -hmm. i jego bóstwo. Tak. Mm -hmm. Natomiast człowiek w swojej bezbożności yy, sprzeciwia się prawdzie w swojej niesprawiedliwości. Więc tutaj to nie jest kwestia, że Bóg nie dał sobie, nie daje o sobie świadectwa. To bardziej, co człowiek robi z tym świadectwem. Na no, Ile zacznie szukać Boga i zastanawiać się w ogóle, czy to przypadkiem Bóg nie daje o sobie znać, czy właśnie neguje Boga i brnie swojej bezbożności. Ja też jest taki fragment w Księdze Obiegnia o tym, że wciąż na krągu przed Jego tronem tak, oddają chwałę Bogu. I sobie myślę, no i jak to będzie wyglądało, tak? No to, że będziemy oddawać chwałę cały czas jakby, będziemy razem z Nim i myślę, no to takie, wiecie, jeszcze się zastanawiam, tak cały czas, a przychodzi właśnie, przy, przychodzę teraz taki, no były takie myśli, w sensie, że to takie jest, no takie myśli podobne jakieś tam przychodziły, a, a łapi się na tym, że jak widzę Boże działanie, czy to właśnie jest modlitwy, ogólnie, że jest jest Panie Boże, ja Ci dziękuję, Ci. I cały czas to powtarzam. I co ja tam marudziłam, że to można cały czas Panu mogą dziękować. To tak naprawdę jest niedaleka, no niedaleka w sumie już dla dzieci tutaj, jak podążamy i widzimy te jego dzieła, to gdzieś tam w głębi duszy cały czas jest to dziękowanie. I tak mówię, a no jak ja się mogłam tego czerpiać? Gdzieś tam albo tego nie widzieć. O tak, no w zasadzie mówię, że nie nie możemy mieć pewności, że będziemy stać przed Bogiem i mu dziękować wieczność. Myślę, że. No, ale, ale gdzieś tam to... przynajmniej jakieś postaci były także cały czas. Tak, całą, całą Staci, stryka, tak. No, święty tak. Święty, tak. Tych mhm. tak. hmm. tak obrazów jest dużo więcej, i na pewno, jeżeli to zawężymy do jednego z tych obrazów, no to wszystko na tej dzień dla nas jest takie, że po jakimś czasie no choćby największa przyjemność po prostu zaczyna się nudzić. No tak. Więc tak jesteśmy stworzeni, że w tych doczesnych ciałach i w, tych doczesnych, w tej doczesnej formie naszej egzystencji to, co przeżywamy, nie jesteśmy w stanie utrzymać na jakimś nieustającym poziomie zadowolenia, przyjemności. Wręcz przeciwnie, potrzebujemy tych bodźców negatywnych, żeby tak. cieszyć się tymi tak. pozytywnymi. Ale to jest kwestia naszej obecnej konstrukcji. Natomiast w wieczności myślę, że te wszystkie rzeczy całkowicie będziemy inaczej odbierać, przeżywać, doświadczać. I z pewnością te obrazy, które znajdujemy, są jakimiś tylko obrazami odnoszącymi się do naszego doczesnego doświadczenia, ale widzimy w nich wszędzie radość, widzimy w nich chwałę, widzimy w nich pełnię tego, do czego zostaliśmy stworzeni. Więc z pewnością Pan Bóg w, swej, w swym bogactwie chwały, którą już na tej ziemi oglądamy, już oglądamy w tym doczesnym stworzeniu, o ileż bardziej w tym nowym stworzeniu i na, nowych, na nowej ziemi i w nowych niebiosach, które będą połączone więc tutaj te, te, jestem przekonany, że tam nudy nie będzie ani chwili, <głos> tylko to wszystko, co Bóg przygotował, jest daleko, daleko, jak Pan mówi, nie ma nawet porównania tej chwały, która ma się objawić mm -hmm. w porównaniu nawet z naszymi doczesnymi utrapieniami. Co Bóg przygotował na to. tak. Tak, tak. No, no i to jest jeszcze tutaj kwestia, bo to, co mówisz, że my wszystko nam się jakby kończy, nie? Mm. Bo te rzeczy też są wszystkie jakby skończone. Tak. Nie? One są nie mają... One są po prostu skończone, tylko Bóg jest nieskończony. Tak. I w tam już w tamtej rzeczywistości będzie wszystko otwarte, będzie Bóg z nami, mm. a Bóg jest nieskończony. Dokładnie. W swoim my będziemy Go poznawać. Nie, nie będziemy Go poznawać tak, że Go poznamy do końca, mm. bo On jest skończony. sam jest -Maga, mm. to jest kosmos. I On jest gwarantem, znaczy to On spowoduje, że dlatego mamy przed sobą całą wieczność, bo on jest wieczny, no. on jest nie to... A co my dzisiaj możemy? Dzisiaj mamy tylko... Tak nie Ale Paweł mówi, nie? Żeby modlić się bez ustanku, nie? Tak. Żeby bez... Tak. Czyli mówi jednak o jakiejś pewnej rzeczywistości duchowej, która nieustannie jakby trwa tak. i my tak. myślę też i czasem doświadczamy, że jesteśmy w tej takim w stanie, w, stanie, w, w, w, w z takim z pokoju przed Bogiem, tak. że to mogłoby w sumie trwać, to co to, to już nie? Że że tu już, nie, a potem wchodzimy wiadomo, w te różne rzeczy, no i nie spakują, nie? Dlatego, gdy się nawracamy, mówimy, nie? Często, że yy, kiedyś szukałem, nie? I różne rzeczy próbowałem i to tamto, i człowiek próbował zarzucić tą pustkę swoją w sercu, czymś mhm. bogactwem, mhm. przyjemnościami, no różne, nie? A my już widzimy dzisiaj, jak poznaliśmy Chrystusa, nie? Że w tym kontraście to już, to nie, to już nie spakuje, nie? I tym jest właśnie chrześcijanin, nie? Dlatego taką Ewangelię głosimy. Idź do Chrystusa. Tam musisz poznać, to wtedy ci wszystko jakby zblednie. Nie? To jest ta natura. I wtedy mówisz, nie, no faktycznie, no to może jest przyjemne, ale to nie... nie to nie, cieszy, to nie przynosi. Chwilę, i, tak, nie? I, no i fajnie. No i Bóg tam nieźle wymyślił. Znaczy doskonale to wymyślił. To tak nie, nie, nie, nie No wymyślił. No jest stwórcą tego wszystkiego nie? i Panem, no, kreatorem. Nie? No, on, on, to, on to wymyślił, wprowadził w życie. On się spowiedział i się stało. Myślę, że dla nas w ogóle koncepcja Bożego wiecznego istnienia bez początku, w którym z pewnością w nim nie było żadnej nudy, ani niezadowolenia, ani niezaspokojenia. To nam sobie trudno w ogóle wyobrazić takie istnienie, bez całego stworzenia, bez aniołów, bez ludzi, bez nikogo. Po prostu tylko Bóg, mhm. istniejący wiecznie w całej... to Po prostu przerasta nasze ja. mhm. pojmowanie, cofanie się gdzieś w taką wieczność. Ale jeśli Bóg jest Bogiem i w Nim wszystko ma swój początek, a jednak ten początek kiedyś zaistniał, czegokolwiek, cokolwiek istnieje, miał swój początek poza Bogiem. Tak. Więc tutaj, patrząc w przyszłość, no, jest, jest, ten, jest ten niekończący się potencjał rzeczy niewyobrażalnych dla nas. To, co, to, czego tutaj doświadczamy, jednak wszystko jest skończone, ograniczone, a jednak jest fascynujące, jest niesamowite. i Ile tego jest? Życia wszystkich pokoleń nie starczy, by ogarnąć te rzeczy, które już tutaj są. A co dopiero... W w Bożych możliwościach stwarzania, czynienia, objawiania siebie, udzielania nam swego życia właśnie. Tutaj myślę, że mamy taki przedsmak czasami, kiedy nam się udaje tak zbliżyć do Boga i, i jakby no, gdzieś czas odchodzi na Bóg i, i, i wszystko odchodzi na Bóg i jest tylko ta rozkosz Bogiem. Mhm no to, to rzeczywiście jest to jakiś przedsmak tego Co takiego będzie? doświadczenia czegoś poza czasem, hmm. czegoś poza właśnie jakimiś bodźcami dla zmysłów, hmm. tylko jest to doświadczenie ducha. Ducha, tak. Apa, hmm. Które, które hmm. jest hmm. Tak. takie to jest nieporównywalne z niczym innym. Ja tak kiedyś byśmy na taki retryt do, do Berdyczowa na Ukrainę, do, do Żydów, mesjańskich. Retryt no taki, był post i modlitwy i, i z, z Ukrainy i z Polski, którzy co, pościli słowo, i, i no nie wszyscy, kto chciał to pościł, nie? No ja akurat posiłem bo autobus już tu z Polski i jechaliśmy do Ukrainy i tam cały tydzień pościliśmy, w piątek przyszła bo były te tańce takie i te modlitwy i no to była taka Boża Chwała no to jest nie do opisania, co ja właśnie takie coś zauważyłam, no to ja nie mogłam tego wypowiedzieć, co to hmm. było, po tym tygodniu tych modlitw i tego usłuchania, nie? Hmm. także jest namiastka takiego, hmm. obecności Boga, tak, tak, no. w sobotę to przez do południa to tego można było zjeść troszeczkę, no no, ale to jest naprawdę był cudowny czas, hmm. taki poświęcony Bogu i potem, potem to, to, to odczucie takie. No, no. To było nie do pisania, to chciałam tak złożyć, bo to można było, było powiedzieć, ale nie mogłam tego. Hmm. Było trochę temne, w pieśnickach To co, czytamy w bieżu? Dwudziesty pierwszy. Jeszcze dwudziesty pierwszy. Już kilka razy do tego rozważaliśmy, ale wciąż jeszcze zostało parę wierszy. Ja mogę przeczytać. Ja Od mhm. którego? A... Cały? A gdyśmy się z nim rozstali i odpłynęli, jadąc prosto, przybyliśmy do Kos, na zajutrz zaś na Rodos, a stąd do Padyry. I znalazłszy statek, który płynął do Fenicji, siedliśmy na i odpłynęliśmy.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 A Paweł, że jestem Żydem starsu w Cylicji, obywatelem dosyć znacznego miasta. Proszę cię, pozwól mi przemówić do ludu. A gdy ten pozwolił, Paweł, stanąwszy na schodach, skinął ręką na lud, a kiedy zapadło głębokie milczenie, przemówił do nich w języku hebrajskim tymi słowem. Hmm. Czyli widzieliśmy wcześniej to pragnienie Pawła, by udać się do Jerozolimy i ostrzeżenia i zapowiedzi i prośby i błagania różnych braci, żeby tego nie robił, żeby tam nie szedł. On jednak przekonany, że ma tam iść, widzimy przychodzi do Jerozolimy, w 17 wież i bracia przyjmują Pawła i jego towarzyszy z radością. I następnego dnia po przybyciu Paweł idzie z nimi, czyli z tymi braćmi wszystkimi do Jakuba, gdzie zebrali się wszyscy starsi. Czyli tutaj mamy starszych zboru w Jerozolimie. I Paweł przywitał się z nimi i w szczegółach opowiedział, Czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego posługę? Czyli tutaj Paweł opowiada o tej pracy, do której Bóg go powołał, do której go posłał do pogan. I oni słysząc to chwalili Pana i wyszli z taką propozycją. Mówi po pierwsze, ile tysięcy Żydów uwierzyło. Więc tutaj mamy dobrą wiadomość, że tysiące Żydów uwierzyło. Że to nie jest tak, że tylko do pogan Ewangelia trafiła, ale jak widzieliśmy we wcześniejszych rozdziałach, ten Kościół w Jerozolimie się bardzo rozwijał w tysiącach. I tutaj oni też mówią o tysiącach Żydów, którzy uwierzyli i którzy wszyscy gorliwie trzymali się prawa, Czyli uwierzyli w Chrystusa, ale nadal przestrzegali gorliwie hmm. prawa. Czyli ci pierwsi żydowscy chrześcijanie byli religijni. Dalej trzymali się mojżeszowego prawa. Różne śluby, śluby jak dalej widzimy. Obrzesywali dzieci. czyli ofiary no, składali przecież. Yy, no, no właśnie tego nie wiemy. czy Świątynia, świątynia, była w wiary, świątynia nadal funkcjonowała. Więc ciekawe, czy chodzili do świątyni i uczestniczyli właśnie w ofiarach, kiedy wiedzieli, że Chrystus jest tą ofiarą za grzech wystarczającą. No o tym nigdzie nie czytamy, żeby uczestniczyli. Raczej list do hebrajczyków mówi o tym i też jest pisany jeszcze przed zburzeniem świątyni, bo mówi o kapłanach, którzy sprawują swoją tam posługę i mówi, że my mamy inny ołtarz. Czyli nie wygląda na to, żeby tam autor do Hebrajczyków mówił, że my uczestniczymy w tym, co się dzieje w świątyni. Jakby pokazuje tą świątynię ziemską i w jej kontekście pokazuje Chrystusa, który wszedł do przybytku nie ręką zbudowanego, ale do tego samego nieba. Arcykapłan. Gdzie jako arcykapłan wstawia się za nami i dokonał tam wiecznego odkupienia, czyli no, widzimy, że jednak to zrozumienie świątyni, ofiar i tego wszystkiego przynajmniej w liście do hebrajczyków jest już wyraźnie przedstawione jako wyższe. To, co Chrystus czyni jest wyższe ponad to, co się miało miejsce pod prawem Mojżesza. Niemniej jednak ten fragment tutaj z dziejów wyraźnie pokazuje nam, że Żydzi w dużej mierze, jeśli nie we wszystkim, nadal trzymali się, bo tutaj mówię, odwodzisz ich od Mojżesza, czyli chodzi o prawa mojżeszowego, tak? nie chodzi o osoby Mojżesza, tylko Mojżesz tutaj jest reprezentantem nauki, którą Bóg przez niego przekazał. Tych całych właśnie kwestii dotyczących wielbienia Boga i służenia Bogu również w kontekście kultu świątynnego, jak również tych różnych zwyczajów. Koniec XXI wiersza, zobaczcie, mhm. mówi czy tradycji to słowo można tłumaczyć jako zwyczaje, jako tradycje. No i pytanie no, no, jakby jak to, jak to się ma do właśnie tego nowego już przymierza, już tego, tego doświadczenia i poznania Pana Jezusa, że jednak ci Żydzi nadal w tych wszystkich rzeczach trwali. Nie, nie porzucili tego wszystkiego, nie skreślili tego, wręcz o Pawle opowiadali niektórzy, że On odwodzi ich od tego, że On jest przeciwny temu. Czyli to, ta Ewangelia, której Paweł nauczał, musiała mieć pewne... Yy, był w niej pewien przekaz, który przez niektórych był tak interpretowany, ponieważ Paweł ewidentnie nauczał wystarczalności Chrystusa, bo on głównie działał wśród pogan. Tak? I wśród pogan nie nauczał ich prawa mojżeszowego, nie nauczał ich obrzezania. Widzimy wręcz w ligolistach, że przestrzega Pogan przed wchodzeniem w te rzeczy. Natomiast te tysiące Żydów, które uwierzyły i tutaj ci starsi z Jerozolimy mówią o tym, nie jakoby krytykując ich za to, nie jakoby negując ich, tylko mówią o tym w taki sposób, że jest to właściwe dla nich. I dlatego Pawła proszą, żeby złożył te śluby, żeby dał, wziął tych braci innych, którzy też tam złożyli śluby. Czyli widzimy, że ten Kościół I no, nie jest jednolity na tym etapie, hmm. że Żydzi jest. mają te wszystkie żydowskie tradycje. O szabat prawdopodobnie obchodzą. Hmm. A dzisiaj nie obchodzą? No Specjalistyczni Żydzi. Więc warto o tym się, nad tym się pochylić. Nie? Jak to dzisiaj wygląda, już po wiekach, że mamy... Bo pytanie, czy jest jeden kościół, czy są dwa kościoły? Tak? Czy jest kościół żydowski i pogański? Czy jest jeden kościół, w którym jest miejsce dla Żydów? I z to łatwo, ładnie odpowiada na to pytanie, no, więc, nie? Więc <śmiech> z jednej strony mamy takie fragmenty, które mówią, że on zburzył ten mur, mhm. który był między Żydami a Poganami i już nie masz Żyda ani Poganina. Tak. A z drugiej strony tutaj widzimy, że jednak jest. Że Żydzi obrzezują swoje dzieci, a do Pogan Paweł mówi nie obrzezujcie się i nie obrzezujcie waszych dzieci. Czy teraz to nie będzie wywoływało jakiś napięć? Jak tutaj yy, Żydzi świętują szabat, a Pogani nie muszą świętować szabatu? Tak? będzie wywoływał napięcia, jak będzie niezrozumienie. No Oni widzimy, się tam nie że... rozumieli, dlatego były napięcia. I... Widzimy, że już wcześniej, w XV rozdziale, to wywołało kontrowersję, i, tak. i tam był ten tak zwany Sobór w Jerozolimie, gdzie dyskutowali o tym i poganom nie narzucili tych I rzeczy. doszli do nie? No Doszli do jakiegoś tak. wniosku. Niemniej jednak Paweł ciągle się zmaga z tymi judaizującymi braćmi, którzy deptają mu po piętach i niektórzy, jak tutaj, bo to mówi niektórzy z tych, którzy uwierzyli, z Żydów, którzy uwierzyli w co? W Pana Jezusa. A więc uwierzyli w Pana Jezusa, ale mieli pretensje do Pawła. Zarzucali Pawłowi, że on nie przestrzega tych rzeczy i naucza wręcz, żeby. Nie, znaczy, nie oni, jest... tylko oni mówią, że są tacy, co? Nie, bo to nie oni zarzucali, nie no. ci bracia. Tylko oni mówią, że są tacy, co mówią. Bo nie, mówi, jak to jest tutaj napisane, e, Dokładnie. Dokonał, gdy to usłyszeli, mówi, chwalili pana. Wiecie, wiesz, widzisz, bracie? Ilu tysięcy Żydów uwierzyli, tak. lecz o tobie słyszeli. Tak że odwodzisz od tak. wszystkich Żydów. Czyli tak. faktycznie nie oni to robili, tak. tylko że słyszeli tak. od innych, że to robią. Tak. I, i mówi, chodź, zrobisz teraz to, co zrobisz i przez to jakby uspokoimy się tutaj wszyscy, bo przecież wiemy, że ty wcale nie odwodzisz, nie? Mhm. Ja myślę, że tu trzeba zrozumieć przede wszystkim kwestię, czym jest zbawienie, nie? Że zbawienie jest w Chrystusie i dla mnie, powiem wam, Żydzi, mesjanistyczni, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i przestrzegają prawa do dzisiaj, czyli sabatów, obrzezania i tak dalej. Nie mam kompletnie z tym problemu, bo oni rozumieją, że te rzeczy nie są rzeczami zbawiennymi. Bo my mówimy tu o zbawieniu. Nie? Nawet z tymi ofiarami to też nie jestem pewny, jakby, jak oni tam pochodzili, bo tak jest napisane, że to wygasa wszystko. Nie? I świątynia potem została zniszczona. Więc to było na jakimś etapie wygaszania, nie? Ale kwestią jest zrozumienie, czym jest zbawienie. I ci Żydzi na pewno zrozumieli, że przestrzeganie prawa mojżeszowego nie doprowadzi ich do zbawienia, no bo uwierzyli w Mesjasza, w Tego, który przyszedł i to wypełnił. Ale to nie oznacza, że mają dzisiaj dzieci nie obrzezywać albo sabatu nie czcić, bo przecież to są rzeczy ustanowione powietrzne czasy z Izraelem. I ja wiem, że dzisiaj są mesjanistyczni Żydzi i tacy i tacy, i ja nie mam w ogóle z nimi problemu. Jakby z jednymi i z drugimi. W sensie, no dopóki on nie powie, że to jest kwestia zbawienia. Ale tak, mesjanistyczny Żyd nie powie, bo on rozumie, że nie, zbawienie jest w Chrystusie. Ale to wszystko robi, no bo jest Żydem. Jest zbawionym z Żydów. I w tym sensie jest różnica, nie? Po, po ludzku, Jezus, żeby jest, że w duchowej rzeczywistości jesteśmy to samo, bo my. jesteśmy potomkami Abrahama przez wiarę i ten list do Efezjan właśnie tam tłumaczy, nie? że runął mur. Ale jednak ze krwi, z krwi, no to, to są Żydzi, a my jesteśmy spagani, więc yy, ja nie mam w ogóle z tym, że nie z tym problemu, nie? że dopóki nie jest kwestia zbawienia poruszona. nie I, Bo są też tacy, co mówią, że nie, absolutnie nie muszą się trwać w prawie, nie? obrzezać. Yy, nawet braci niektórzy tak nasi Mówią, że muszą się obrzezać. Że, że to mogą być nawet zbawieni. Tak, nie, nie, że zbawieni nie. Niektórzy mówią, nawet tak no, Ale to nie, to nie. nie. Ja, mówię, ja mówię o braciach naszych, a nie tam o jakichś, mówię o braciach naszych, że mówią, że zbawienie w Chrystusie tak, ale Żydowi to on jeszcze powie, powiedziałby, że on musi jeszcze robić to, to i to, bo, bo to go obowiązuje, nie? To ja bym tak nie powiedział, nie? co, masz wolność, ale jak spodem ktoś przyjdzie i powie, że się musi się obrzezać, no to nie, to ja bym mu raczej powiedział, nie, zwariowałeś, no dlaczego chcesz się obrzezać, no, bo to są ci, co hmm. też, nie? Wtedy musisz cały zakupić. Zakończy Zawsze, tak, bo to jest oni, oni, ale oni zauważ, oni zbawienia nie rozumieją hmm. bardzo często, nie? Po prostu nie rozumieją ofiary Chrystusa, to jest trochę inna sytuacja, nie? Hmm. Więc ja to mniej więcej tak widzę, jeżeli chodzi o... I widzę, że Paweł faktycznie tutaj, no, po prostu poszedł, zrobił to, co mu poradzili, bo, bo są tacy, co mówią, słuchaj, przecież to jest nieprawda, no to nie stanął tu w zaparciu, bo nie, ja teraz prawdę Ewangelii będę bronił. Nie, poszedł się ze spokojem, to zrobił. Więc świadczy to o tym albo jak obrzezał kogo? Na przykład, Tymoteusz, Tymoteusza. Tymoteusz, bo miał matkę Żydówkę ze względu na tych Żydów. Poszedł, nie było dyskusji. Tego drugiego nie obrzezał. A po, nie, no, Sylasa. Sylasa, nie? A Tymoteusza obrzezał, no bo też rozumiem, że miał takie rozumienie, że Żyd no to musi być ogrzazany i, i tyle, nie? A to, to nie jest kwestia... Nawet zmuszczał, bardziej była kwestia ze znaczy, no, względu na... Ale jednak nie dojrzałego już chłopa, nie? To no. taka akcja, wiesz, ale żeby przeszkód Ewangelii nie robić, tak. ale, czyli, ale nie jest to jednak grzech, bo, bo jakby wiadomo, no nie widzimy nigdzie, że Jakieś nikczemne rzeczy, grzeszne rzeczy robi, żeby Ewangelię. Nie, nie. No tutaj obrzezał tego ze względu na Żydów i, tam. i jakiś taki pokój z tego idzie. No tak. zastanawiające jest właśnie jeszcze, jak jest mowa w słowie Bożym o tysiącletnim królestwie, że tam będą składane ofiary nawet, tak? To też. W tysiącletnim królestwie? Hmm, nie? Znaczy w tej nowej świątyni. W ofiarach ja tak? nic nie ma. Tam nie ma nic o świątyni ani o ofiarach. Ani nie ma nic o objawieniu przynajmniej. Nie, to, Jak nie to nie jest, to jest to w objawieniu No właśnie tak, bardziej No to tak. Stary, ale same. czy to jest tysiącletnie królestwo, to już niektórzy to kleją razem. Mm -hmm. Ale tam nigdzie w ale nie tyś... jest powiedziane, no że to będzie tysiącletnie królestwo. Jest ale po prostu w sensie mowa o nowej świątyni. Nowej świątyni, ale to a nie jest to fragment, kiedy jest już Jezus między swoimi, swoim ludem? Tam tego nie Ezechielu. wyczytasz w Ezechiela. Nie? To trzeba skleić z objawieniem, trzeba skleić z innymi tak. fragmentami. Ale nawet tak, że by było. To już tam... Ja tam no. jestem daleki od takiego klejenia osobiście, ale niektórzy próbują te wszystkie fragmenty pokleić razem i to wszystko w tysiącletnie królestwo wrzucić. Natomiast mhm. w tysiącletnim królestwie jest powiedziane, że tam Bóg jest świątynią. Mhm. Tam nie masz świątyni, tam nie masz ofiar, tam masz yy, nowe miasto, i masz ludy, które pielgrzymują do miasta. Paweł, ale to o czym jest w Ezechielu wtedy? Jak? O czym hmm. jest w Ezechielu, co mówi? No, no właśnie, pytanie no, o czym o jest. Nie, bo tam są ofiary. Co? Jest mowa o Nowej Świątyni, ale czy to jest ta, która będzie w milenium, czy będzie no chyba tylko tam się dają wcisnąć w tych wiesz? Ja nie jestem pewna. Może by były że święta, Ezechiel, święta. Ezechiel, Ezechiel prorokuje w Babilonie, kiedy świątynia jest zburzona. I on mówi o nowej świątyni, która została ugrówna de facto po powrocie z niewoli babilońskiej. Ezechiel prorokuje w czasach, kiedy świątynia jest zburzona. Więc pytanie jest, czy Ezechiel mówi o świątyni Tysiącletnim królestwie, czy mówi o powrocie Izraela do ich ziemi i o nowej świątyni. Co prawda, ta nowa świątynia nigdy nie była odzwierciedleniem tej Ezechielowej. Stąd niektórzy bibliści wnioskują, skoro tamto nie zostało wypełnione, to musi być wypełnione w przyszłości. Pytanie, czy Ezechiel prorokował w literalnym, Wymiarze. I te wszystkie właśnie wymiary, i tam te wszystkie szczegóły, które podawał, dotyczą rzeczy przyszłych, o których nikt Nowy Testament nie wspomina. Nikt, Nowy Testament ani razu konkretnie nie mówi o takich rzeczach. To są już te teologiczne, moim zdaniem czasami karkołowne próby umieszczenia tych wszystkich niespełnionych proroctw w tej eschatologii, która w Nowym Testamencie moim zdaniem jest bardzo obrazowa, więc ja osobiście jestem bardzo ostrożny z takim dogmatycznym e, klejeniem tych fragmentów. Mm -hmm, mm -hmm. Nie pamiętam właśnie, który to był fragment, więc więcej szukać. Na pewno w objawieniu w XX rozdziale, mm -hmm. gdzie czytamy o... Może no, jest napisane, że ożyli oni panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. To jest wszystko. To jest mm -hmm. wszystko, co na temat Tysiącletniego Królestwa mówi Księga Jest jeden werset, na tak którym zbudowano tak, tak, ogromną tak, tak. teologię, doklejając rzeczy z Starego Testamentu, które nie mówią o tym, że to będzie wtedy. Ale niektórzy twierdzą, że będą. No. Z drugiej strony to, co się nie wypełniło, ono musi się kiedyś wypełnić, bo no, się wszystko wypełnić. Wiele rzeczy w tym proroczym eschatologicznym języku nie jest literalny. Mówiłem, w Kościele się wiele rzeczy wypełniło, chociażby, nie? Więc... Czyli świątynia, czy widzimy... ofiary, nasze życie, nie? Tak, no. tak. Więc widzimy, jak, jak pisarze Nowego Testamentu sięgają po te starotestamentowe rzeczy. Na przykład mówią o upadłym przybytku Dawida. W dziejach apostolskich o tym czytaliśmy. I odnoszą to wszystko do Chrystusa, do Jego dzieła, do Jego panowania. Nie do yy, królestwa faktycznie tutaj na ziemi wśród Żydów i przez Żydów, wśród, pośród wszystkich narodów. Więc wiele rzeczy, które już widzimy, jak apostołowie interpretują te wybrane fragmenty, często je interpretują w sposób duchowy. Albo wypełniony w Chrystusie też w sposób taki nieliteralny. Więc być może, ja, ja też nie neguję tego, to nie to, że ja jestem przeciwny temu, ale jakby śledząc tą, tą, tą, tą historię, czy tą, no tak, historię interpretacji eschatologii na przestrzeni wieków, widzę, jak niestety ludzie czasami karkołomnie kleją różne fragmenty pisma ze sobą bezpodstawnie. No Świadkowie Jehowy są już takim dla mnie ewidentnym przykładem, jak można pokleić różne fragmenty pisma, które w żaden sposób nie pozwalają na to, żeby je wiernie skleić. Można to zrobić, ale to jest arbitralne. To ktoś arbitralnie zdecydował, że to mówi o tym, kto się odnosi do tego, nie ma żadnych jakichś takich wyraźnych wskazań wewnątrz pisma, żeby tak było, ale oni twierdzą, że tak jest. I niestety ewangeliczni chrześcijanie w dużej mierze robią to samo. Karkołomie łączą różne fragmenty Pisma i twierdzą, że one mówią o tym samym. Podczas gdy nie ma żadnych wewnętrznych świadectw. Ani apostołowie dają nam takiego świadectwa, ani te nowotestamentowe fragmenty. Nie odnoszą się na tamtych, nie cytują ich. Więc ja uważam, że jest to niebezpieczne. Że jest to karpołomne, by łączyć ze sobą fragmenty, które nie są wyraźnie powiązane. Bo kiedy w objawieniu mamy cytaty ze Starego Testamentu, to wtedy jak najbardziej weźmy, popatrzmy, do czego tam się Jan odnosi, zobaczmy, jaki tam był kontekst i wtedy próbujmy to zrozumieć, bo jest cytat, bo jest wyraźny cytat, odniesienie do czegoś, o czym Stary Testament mówi. Natomiast kiedy tego nie ma, a ludzie twierdzą, że to jest to samo, chociaż są inne terminy użyte, inny kontekst jest zupełnie inny, to dla mnie jest to wielce podejrzane wielce ryzykowne. I nie widzę, żeby to było takie bezpieczne, żeby w ten sposób łączyć. Natomiast tutaj wracając do, do naszego fragmentu, myślę, że jest to jeden z takich przykładów tego, jak te, te rzeczy duchowe, o których tutaj mówimy, jak w liście do Efezjan. Nie masz już Żyda i nie masz poganina. Nie masz mężczyzny ani kobiety. Czy rzeczywiście już nie ma różnicy między mężczyzną a kobietą w żadnym względzie? No oczywiście, nie, że pod wieloma względami jest. Musimy zrozumieć. Nie właśnie to, co Łukasz mówi. W naszym duchowym przystępie do Boga przez Chrystusa nie masz różnicy. Tak. Czyli Żyd zbawienie. i Poganin ma taki sam przystęp do Boga w Jezusie Chrystusie. I zbawienie jest tylko przez wiarę w Chrystusa. Tak. Przez dzieło Chrystusa dla Żyda i dla poganina, dla mężczyzny i, i dla kobiety, dla wolnego i niewolnika. Natomiast jeśli chcemy to wziąć w kategoriach w takich no, doczesnych i powiedzieć, że już nie ma różnicy mężczyzną a kobietą, no to jakieś bzdury. Jak Albo między niewolnikiem a wolnym nawet na tamten czas głosili. Oczywiście się były panom, różnice, nie? Były różnice, tak samo między Żydem a poganinem. Były pewne różnice i tutaj to widzimy że Paweł nie nauczał tych rzeczy wśród Pogan. Niektórzy przez to zarzucali mu, atakowali go, pomawiali go tak naprawdę o to, że on również odwodzi od nauczania Mojżesza wszystkich Żydów. Co nie było prawdą. Paweł tego nie robił. Paweł nie zakazywał Żydom tego robić. Nie odwodził ich od tego. Szczególnie tych, którzy są wśród Pogan. Zobaczcie, nie to był zarzut. Bo jak on głosił wśród Pogan, tam też byli Żydzi. Ale Paweł głosił im wiarę w Chrystusa. Usprawiedliwienie z wiary głosił. Więc niektórzy wnioskowali, że to oznacza, że on w takim razie odwodzi ich od przestrzegania tych wszystkich mojżeszowych praw. Więc yy, mówią, no to teraz zróbmy coś takiego, żeby im udowodnić, że tak nie jest. Że ty nie jesteś przeciwko Żydom, którzy przestrzegają prawa mojżesza. No i co mu proponuję? Mówią tutaj o jakichś czterech mężczyznach, którzy złożyli ślub i mają ich wziąć ze sobą i poddać się wraz z nimi oczyszczeniu. Macie jakieś pojęcie w ogóle, co tu chodzi? Nie wiem, no jakiś religijny rytuał, nie? Natomiast tu bym też, jeszcze właśnie chwilę mhm. zatrzymał też nad postawą Pawła, nie? Mhm. Czyli tą wiesz, się, po prostu właśnie się poddał. A ciągnie. Mm -hmm. On przyjechał. Oni wiedzieli, że oni są braćmi, mm -hmm. bo to jest... Dobrze, pamiętam, że to jest drugie spotkanie, czy tam w Jerozolimie, czy... No, na pewno kolejne, tak. Kolejne, nie? I tutaj się upewnili co do tej Ewangelii, nie? I oni mm -hmm. nawet nie... Znaczy, oczywiście tu jest tylko pewien tam... Ale tu nie ma żadnej dyskusji, nie? Mm -hmm. Ej, Paweł, czy ty odwodzisz, nie? Ta. Oni to tak jakby z tekstu nie jest to oczywiście pewne, ale tak jakby tu wynikało, że to jest jasne, że oni wiedzą, jaką oni, on Ewangelię głosi. Słuchaj, zrobimy tak, tak i tak. Nie? Mm -hmm. I on się po prostu poddaje, mm -hmm. mówi, robimy. nie, I, I nie uznał tego za niestosowne. Nie? Mm -hmm. Gdzie wiemy, że Paweł no, potrafił nie? choćby do Piotra. Co? Mm -hmm. Przecież w podobnych sprawach no bo też y, przestrzegania prawa, gdy przystoły. No to nie, też, no tam czyli... była kwestia tego, że jedli z poganami, a potem przestali jeść, czyli tych braci, tak. jakby... Ale w sobie pod... Chodzi na tylko, na... że z tej samej jakby, wiesz, kubki problemów, nie? Tak. Czyli prawo, nie prawo, Żydzi, nie Żydzi, mm. nie? I tam Paweł po prostu się w ogóle nie szczypał z Piotrem, mm -hmm. tylko powiedział jak jest, jaka jest prawda i ten mm. a tutaj po prostu idzie i robi to, co bracia mu zalecają, nie? Bo to była ich rada i on tak. w to wszedł, nie? I... No, to tylko tak no, woli tej postawy Pawła Masz jakieś wyjaśnienie tam? Zanim badaje o ten dwudziesty. 20... Ale co to był za ten, Rzecz, to ja nie mam pojęcia. 20, 40, wiesz? Jakiś pewnie żydowski ślub, nie? Jest tam jakieś odwołanie do jakiegoś fragmentu? Hmm. Bo śluby były powszechne w Starym no, Testamencie. To Jest tam coś, jakieś wyjaśnienie? Ktoś nie to nie ma żadnego. A odnośnika też nie ma? tu no, to jest kapłańska 27-2. Mhm. Znaczy tak? Mhm. Czyli trzecia Mojżeszowa 27.2. Mhm. To, no, to pewnie to, to wypełnienie to ślubu, no. No. No. Pewnie się kończył czas i tak było pewnie podać oczyszczeniu. No, ale to tutaj jakby gdzieś tam wyjaśnia o co chodzi, tak? Przemów do synów Izraela i powiedz im, jeśli ktoś złoży jachwę, szczególny ślub, według Twojego oszacowania, a takie będzie Twoje oszacowanie, za mężczyznę w wieku od 20 do 60 lat będzie wynosiło 50 cyklów srebra, według cykla świątynnego a jeśli to jest kobieta i tak dalej, nie, czyli to dziecko. Więc jest jakiś ślub i później jest jakieś jakieś finansowe tutaj ofiary na rzecz Czy To, to właśnie zapłacić za nich. No i tutaj dokładnie mamy jakiś mężczyzn, którzy złożyli ślub, mają się poddać oczyszczeniu i Paweł ma pokryć za nich koszty, aby Mogli ostrzyć głowę, o tym to w ogóle tam nic nie ma, o tym ostrzyżeniu głów, ale to, nie gdzieś to do innego miejsca się odnosi. W liczby jest. Tak? tak? bo tu jest, gdy mężczyzna albo kobieta złoży szczególny ślub na aby się poświęcić A, Panu, niech powstrzyma się od wina, mocnego napoju, nie będzie pił octu z wina, octu z mocnego napoju, przez wszystkie dni swego oddzielenia, nie będzie jeść, co pochodzi z winorośli, ziarenka, lupiny, przez wszystkie dni ślubu swego oddzielenia, brzytwa nie dotknie jego głowy dopóki nie wypełni się czas, na który poświęcił się Panu. Będzie święty i zapuści włosy na swojej głowie. Nie zbliży się do umarłego. A dalej, dalej, tam jest coś odmówie. Nie zbliży się Zdanie... do umarłego, nie, no to jest o tej brzytwie. Przez wszystkie dni ślubu swojego oddzielenia brzytwa nie dotknie jego głowy. No, no, ale tutaj oni się mają ostrzec, czyli prawdopodobnie już... A jak długo okresie... ten ślub trwał? No właśnie... Nie było Może grudzenia. się potem ostrzyć, żeby. No bo potem nie Kiedy będą. Kiedy skończyli ślub i się strzygli, prawdopodobnie. Czyli te włosy nie strzygli w czasie ślubu. Tak. No. A na zakończenie ślubu te włosy no tak. były strzyżone. Hmm. Tak. I tutaj też z tym związana była właśnie jakaś. Czyli złożyli ślub, że będą w danym czasie tak. oddzieleni. Yy, oddzieleni dla. Pana w jakimś takim pości. No. no, więc tutaj nie mamy wszystkich szczegółów, ale widzimy, że w Starym Testamencie gdzieś były tak. tego typu śluby. Tego Praktyka typu taka praktyki, była, musiała być. Nie? Jakaś taka była religijna forma zbliżania się do Boga, też w ten sposób. No i on tego przestrzegali najwyraźniej, ci bracia tutaj złożyli taki ślub, więc teraz Paweł jakby zgodząc się na to, no, Jadno, uczestniczy w tych tradycjach, tak w tych odnoszących się też do pisma, jakiś jakichś yy, zwyczajach religijnych. No tak jak na przykład post, nie? To, co, no, tak, poranego, no? no tak. Że... No. Nie jest to coś, co koniecznie trzeba wszystkim przestrzegać, ale kto pragnie, może to zrobić i to się odbywało też w kontekście świątyni, zauważmy. Więc hmm. tutaj jakby cały czas yy, kapłani Cały czas ten żydowski system tak. religijny i oni jakoś w tym systemie funkcjonują jako kościół, nie? Tylko to jest ważne, że to nie jest zbawienny system, nie? Że oni, bo to jest bardzo ważne, nie? Bo my dzisiaj jak myślimy często system, to mówimy o systemie, wiesz, na przykład w rzymskim kościele, że musisz to, to, to, to, żeby osiągnąć zbawienie, nie? A tu w ogóle o tym nie ma mowy, tak. nie? Tak. Tu jest bardziej pewne chyba dobre rzeczy, które no, były dane im ojcom mm. i które się sprawdzają, no bo co w sobie złego w tym takim ślubie, czyli oddzieleniu? Takie ja, tylko sobie nie? myślę, wiecie, w kontekście tych wszystkich tam saduceuszy, którzy są w świątyni, okay. którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, nie wierzą w cuda, nie wierzą w świat duchowy. Hmm. Liberałowie religijni, którzy tam posługują w tej świątyni, a tutaj mamy Kościół pełen Ducha Świętego, pełen mocy, pełen no, no, nowego wina. Mm -hmm. I w jakiś sposób są w stanie nadal gdzieś tam funkcjonować w połączeniu z tą żydowską. Ty pełną rzecz zauważ, Paweł. Do sorry, że ten, ale tak jak o tym mówisz, patrz, my dzisiaj jak się nawracamy, to my widzimy, że Chrystus nie ma żadnego połączenia z religią, z której się nawracamy. Natomiast oni, gdy się objawił Chrystus, to to ma absolutnie całe połączenie z tym, co oni praktykowali. To jest Mojżesza. Gdy on się obrzezał, tak zakładam, czy obrzezał swoje dziecko, to już myślał o obrzezce serca, wiesz. Gdy tutaj się szedł do Boga, to on szedł do Boga, to nie był inny Bóg. To był ten Bóg, przez no, którego tak. przyszedł syn, nie? No. I, I tu się wszystko łączy. On czyta tak, jak on czytał dalej Izajasza i serce Muraszki, bo on już widzi Chrystusa, nie? Że tu się wypełniło. To jest... a, Dlatego tak zupełnie inaczej, jak w naszym wypadku nie jest Jak się z religii, a tu patrzymy, że tu w sumie nic nie ma, że tego nie ma połączenia, nie? to tu jednak jest. Jest to inne, chociaż jakby patrząc na te wydarzenia, które miały miejsce, że to Żydzi, ci, ci, ci przywódcy żydowscy wydają Chrystusa Rzymowi, oskarżają Go i no, to cała mowa Piotra do nich później w dzień Pięćdziesiątnicy, tak? To wy wydaliście to w ręce Boga i później też te ich ciągłe zastraszanie żeby nie mówili w imieniu Jezusa, żeby nie głosili zmartwychwstania. No to jest Cały czas presja ze strony starszych żydowskich, kapłanów, arcykapłanów niewróconych. No oczywiście, nieodrodzonych. No, tak. Ale oni gdzieś tam urzędują wokół świątyni. Jakby tak. ten cały ich kult, który już traci sens w kontekście ofiary Chrystusa, czy już stracił właściwie wiesz, wartość, jeśli chodzi o ofiary świątyń i tak dalej, tutaj się zastanawiam, jak oni to. Jak oni to godzili, na ile oni patrzyli na to oczekując właśnie zburzenia tego wszystkiego. No bo z jednej strony też pytali Jezusa, kiedy to się stanie, jak Jezus mówi, że kamień na kamienie zostanie z tej świątyni. Więc Jezus im zapowiedział zburzenie tej świątyni, zburzenie tego systemu. Więc tutaj mamy to, to, to, to oni może nie rozumieją tego dokładnie, jak to wszystko się odbędzie ale no, te zapowiedzi Pana Jezusa dotyczące końca tego systemu są ewidentne, że to hmm. będzie zburzone, że to ja. będzie zniszczone, że to wszystko przeminie, że to nie jest to, To też co... jedna rzecz, nie? Ważna, że oni, ci życi, nie? I potem ten konflikt, który był, to konflikt nie był z systemem, czyli z prawem, z Mojżeszem. Mm -hmm. Konflikt był z ich bezbożnością. Tak. Z tym, że oni nie rozumieli właśnie prawa, tak. oni inaczej czynili, nie? Zły tak, tak, i tutaj i już apostołowie i ci ludzie, co się nawracali, to oni już rozumieli, że prawo nie jest złe. Mm -hmm. W sensie, że oni teraz nie występują przeciwko prawu, tak. tylko przeciwko tym ludziom, tym przywódcom religijnym, którzy. Mm -hmm. nie, to, jest, to jest, myślę, i myślę, że dlatego mogli funkcjonować, bo oni się nie obrazili, jakby na system, nie? Y Tyle, Pan Jezus system wypełnił i wolą Bożą, żeby taki system był, był nie? I, no, niemniej jednak jest to wyzwanie, i, no bo nie ja nie sobie myślę, bo tak. przyjrzymy faryzeuszy, tak. satuceuszy, ich kwasu, ich nauki, ich praktyki, ich, ich, ich obłudy, którą tak. Pan Jezus tak demaskował, a teraz jednak oni urzędują tam, nie? Jak, jak hmm. trudno jest, wiecie, z takimi w takim środowisku wielbić Boga. No. A ja wiem, czy trudno. Wiesz, wiesz, co, sobie, że wręcz, może... wręcz właśnie no nie, łatwiej, no masz, przynajmniej masz... łatwiej. Wiesz, nie. co masz robić. Zgłosić no, no Masz synów Helego, wiesz, i, i co się działo za ich czasów. Nie? No. I ile zgorszenia. Ludzie jakby przychodzili tam, by o Bogu składać ofiarę. ona przyszła się modlić do Świętej i hmm. do Boga. Nie? Tak. Natomiast kiedy masz takich bezbożnych kapłanów, mm. masz takich synów Beliala, jak są nazywani, w świątyni pańskiej, no to jest to zgorszeniem. To było zgorszeniem dla wielu z Izraela. Mm. Tak samo tutaj, myślę, że ci faryzeusze, uczeni w piśmie, cała ta elita religijna, która jednak sprzeciwiała się Chrystusowi, nazywała go cały czas zwodzicielem zakazywała w jego imieniu głosić. No i teraz wyobraź sobie, żeby z nimi mieć jakąkolwiek wspólnotę. Ale czemu mieli do Oni nie mieli z nimi wspólnoty, znaczy, my nie wiesz, czytamy tego. Oni nie mieli z nimi żadnej wspólnoty. Nie, czytamy, że chodzili do świątyni, no. spotykali się w świątyni. Ale to nie znaczy, że mieli wspólnotę. Nie oderwali się od tego. Ja nie mówię, że mieli, ja nie no. tylko jest, wiesz, to chociażby ta wspólnota miejsca, ta jednak cały czas ta świątynia, tutaj cały czas te rzeczy, no tutaj chociażby w tym fragmencie już po latach, yy, nie oderwali się od tego w takim sensie, że nie przekreślili tego, dlatego że tam są tacy właśnie niegodziwi ludzie, tylko w jakiś sposób nadal właśnie próbowali przestrzegać tych rzeczy, yy, ufam, że w zupełnie innym duchu tak, niż tam przestrzegali. Nie, nie właśnie w tym farzyństwie i w, tym, w tej obłudzie, która, która tamtych charakteryzowała, tylko w innym duchu, co, ale jednak było to myślę dla nich wyzwanie. Nie było to takie, wydaje mi się, że to nie było, no ale przeczytamy w dziejach cały czas, że oni byli pełni ducha, że oni doskonale rozumieli, co przedrobił Chrystus. Oni przemawiali do tych... Ja nie wiem, czy to, to oni... Ja myślę, jak jesteś w służbie Bogu i Bóg cię powołuje, uzdalnia, jakby posyła, daje słowo, no to, to, to rozumiem, że to niesie ze sobą jakiś tam taki trud dla ciała, nie, no ale też wielką radość i oni staną tutaj za chwilę w następnym rozdziale po raz kolejny, Wygłosił im pewne prawdy, oni w wielkiej wolności to robili. Oni rozumieli, do kogo należą. Wierzyli, że zaraz będzie koniec pewnie, nie? Potem ich wiemy, że Bóg ich rozproszył. Ja tak myślę, nie? że poza tym tam były różne frakcje, tak jak mówisz, usze inni. Nie? Że to było takie miejsce, gdzie a oni tam byli razem, trwali w łamaniu chleba czytamy w tej świątyni. Nie, nie, W tam nie w, świątyni, nie, w świątyni się spotykali. Oni tam nie mam, okej, okay, no, to może tak, podobno, ale spotykali się w świątyni, nie? Mhm. Przychodzili i myślę, że z wielką radością i jak jest takie, myślę sobie, prawdziwe takie zagrożenie, że się dzieje, nie? To wtedy się naprawdę dzieje, nie? Nawet te świadectwa z Ukrainy, nie? Nie chcę tu tematu zmieniać, ale jak się słyszy o tym, jak ludzie, jednak dużo ludzi takich bożych, no, daj Bogu też cześć za to, co tam się dzieje. Hmm. Bo przez to jest to przystęp do, do, do ludzi. Ludzie szukają Boga. nie Jest poruszenie. Nie? Bo to nam się wydaje, że wiesz, że pewne warunki to fajne, a takie to niefajne. Nie? A wtedy Bóg przychodzi i wiesz, że podtrzymuje. Nie? Tak jak ten kościół uciśniony. Hmm. czy znaczy, Bóg miałby swój kościół uciśniony nie podtrzymywać. I nie... No przecież to tylko na tym się musi opierać. Kto by normalny, nie wiesz, wytrwał w tym siłą woli, nie? że ja teraz dam radę, bo, bo jest napisane w Biblii, że mam się po prostu Boga nie wyprzeć. Nie, nie ma takiego moim zdaniem twardziela. To, to Bóg musi przychodzić ze swoim pokojem, i ja myślę, że tak było na początku tych. Tak jak ja sobie to po prostu wyobrażam, nie? Wiecie, jak sobie wyobrażam te pierwsze czasy Kościoła, to oni tam szli jak burza w sensie radowali się z tego, i trafiali do więzień, a potem zobaczył, że chodzi tam, wiesz, wychodzi z tego więzienia. Ta nie wierzy w ogóle, że to on, nie ta. tak. tak sobie to wyobrażam. I śpiewają I modlą się. Dokładnie. No. Ja tylko się zastanawiam nad tym, jak tutaj mamy około 8 tysięcy ludzi, przynajmniej. Skala liczb 8 tysięcy ludzi napełnionych Duchem Świętym, ochrzczonych w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I oni jakby cały czas funkcjonują przy tej świątyni, przy tym systemie, który w obliczu nowego przymierza, w obliczu tego, co Chrystus uczyni. To wszystko jest zupełnie już inne. I to mnie zdumiewa, że oni po prostu się nie oddzielili, tak jak Paweł to robił, po prostu szedł do synagogi, Głosił im Chrystusa. Jak zaczynali bluźnić, sprzeciwia się, to po prostu zabierał uczniów i szedł gdzie indziej. Już powiedział, krew wasza na głowę waszej i daj głosić poganom. Nie? Czyli tutaj Paweł nie miał takiej praktyki, żeby teraz się przy nich trzymać. A tutaj ci w obliczu prześladowań, wrogości Żydów, bo to musimy pamiętać, że to się nie skończyło. To, to, to trwało cały czas. o nich prześladowali. Oni ich negowali. No ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, nadal byli wrodzy. Nadal zabraniali głosić w imię Jezusa. A oni jakoś w pośród tego ich wrogości i negacji tego, w co oni wierzą, nadal jakoś tam umieli funkcjonować przy tym. To nie jest. No, Zastanawiam tak, się, tak. jak to... Ale po... ja przyszły, przyszły w... potem prześladowania, że się rozproszyli to myślę, że to były te... Przed... Tutaj, wiesz, może nie było takich. Nie, że już jest... wcześniej się rozproszyło. po śmierci Szczepana. Nie? To właśnie już wtedy Kościół był prześladowany i po, po, po wtedy się nastąpiły te wielkie prześladowania. To co tu jest za 8 tysięcy? Kolejne... Znaczy, ja nie wiem, czy tu jest nadal 8 tysięcy. 8 tysięcy okay. mamy w pierwszych rozdziałach, Dobra. że się nawraca. A okay. tutaj okay. mówią o tysiącach. Żyw. Czyli to jest po rozproszeniu. No tak, tak okay. to już jest, no, to jest dużo, dużo lata jest. po. Nie? Ale ile ich tam zostało? Jak duży jest ten Kościół w Jerozolimie? Nie wiemy. Natomiast mówię o tysiącach, którzy uwierzyli i którzy gdzieś tam mają jakiś dylemat nie? co do okay. służby Pawła. Więc, więc tutaj mówię, jest to nadal dla mnie fascynujące, jak oni yy, funkcjonowali jednak w, w obliczu takiej wrogości, takich przeciwności, takich yy, tutaj ze strony właśnie tych Wspominałeś Na dzisiaj o Kościół żydowska. w Inach, Paweł, nie? To myślę, że tam prześladowania jeszcze większe. No tak, nie? tylko tam nie ma współpracy Kościoła z komunistycznymi władzami. A tu kto? jest jakaś współpraca. Znaczy, tutaj też nie czytamy nic hmm. o współpracy, natomiast świątynią zarządzają ludzie bezbożni. No, no, Saluceusze, farizujusze. No, Ona no, chyba nie była zamykana, nie? No, to była tak duża przestrzeń, że to było takie miejsce publiczne. To oni nie mogli zamknąć jej świątyni, nie? W współpracy żadnej nie ma mowy, moim zdaniem. To znaczy, wiesz, masz ten przedsionek pogan, nie? To no. tam wszyscy są mogli przychodzić. Okay. Potem był ten przedsionek kobiet, gdzie mężczyźni hmm. i kobiety mogli wchodzić. Okay. I dalej był przedsionek mężczyzn. To Żydów. było wszystko. Żyd, Żydów, Żydów. Oczywiście. No. Żydów i prozelitów, nie? Mężczyzn. No. Tak. Którzy mogli do tego przybytku, do tego przedsionka dla mężczyzn chodzić. Reszta już była zarezerwowana dla kapłanów. Okay. Więc tam się odbywała cała ta ofiara. No to, to oni czarcia. nie wrócili. No nie no, bo no. nie byli właśnie. Natomiast wiesz, masz jakby mimo wszystko ten, ten, ten cały system. Więc to jest ciekawe właśnie, to, to mnie ciekawi, okay. jak oni się odnajdywali w tym. Hmm. W tym całym systemie, który tam miał miejsce w tej świątyni. No bo tutaj no, to, no, w ogóle w to to było zauważ, też połączone z miastem, nie? W sensie, że to po prostu to miasto tak funkcjonowało, nie? Mm -hmm. nie tak, że miałeś tak dzisiaj tam świątynię ten, tylko to po prostu była Jerozolima, mm -hmm. to była świątynia. Oni tam handlowali, tam po prostu było życie miasta, nie? I mm -hmm. ja myślę, że to, o to też chodzi, nie? Że, Ale to jest że była norma. Właściwe. Ja bym powiedziała, że to jest to, co ty już wcześniej mówiłeś że właśnie oni byli powiązani, bo e, początki tak i to wszystko e, to nawiązywał. Sam Jezus mówi, że przecież to wszystko Pisma wskazują na Niego. Mhm. I teraz o tyle właśnie było im na pewno e, gdzieś tam się nie odcięli, bo mieli ten, te, te źródła, było właśnie w tych, no, tam gdzie się spotykali, mówili, o, mieli tylko Stary Testament, no to... Tu jest, tu jest Chrystus ukryty, tak? No to to, to jest połączenie, okay. okay. nie? A niech to była świątynia Boża, przecież nie? So? dla nich no. nie no to nie był już obecny. No, ja sobie myślę o tych chrześcijanach, którzy w tych, na przestrzeni wieków nawracali się w tych różnych tradycyjnych kościołach, takich wiecie, z jednej strony mających pismo, no to już Czasami ładnie. nie, no ale no. jest, jest mhm. pewne podobieństwo. Pewne podobieństwo o tyle, że nasz kościoły, no chociażby nawet w pierwszym wieku, no weźmy te kościoły z Księgi Objawienia, do których Pan Jezus przemawia i niektóre z nich są odstępczymi kościołami. Jakby tam nadal jest, to nie to, że one powiedziały, że Chrystus nie jest Synem Bożym, nie ma zbawienia w Chrystusie, nie, one są kościołami, które zaczęły dryfować, albo po prostu zaczęły tolerować jakiś grzech, albo tak jak tam jakaś prorokini fałszywa zdobyła popularność i, i, i nakłania ich do grzechu, do, do bawuchwalstwa, do, do, do jakichś wszetecznych praktyk. Więc masz taki kościół, i teraz tam są ci, którzy kochają Pana Jezusa. I teraz jak oni się mają ostać, jak oni się mają odnaleźć, tak. czy oni mają się oderwać, czy mają wyjść z tych Ale mówisz teraz o relacjach z międzyludzkich. Nie, no mówię o, w ogóle o funkcjonowaniu wierzących w, w, w miejsca, gdzie masz jakby z jednej strony jest ta tradycja prawdy, tak? masz Pismo Święte, Chrystus, zbawienie w Chrystusie, a jednocześnie są jakieś, jakaś bezbożność. No masz, weźmy, weźmy, dobra, weźmy dzisiejsze ra, ra, ra, realia ewangelicznych kościołów, w których starsi są pazerni na grosz, pyszni, są... I mówisz teraz o tych wieczkach, które są prawdziwie No tak, mówię teraz o tych braciach, siostrach, no. którzy tam znają Chrystusa i są w takiej społeczności. I są w relacji z Chrystusem? No są w relacji. Z Chrystusem. No to Chrystus ich będzie prowadził, że albo mają zostać i mieć prawdę, albo wychodzić. No, no to... więc właśnie o to mi chodzi, że tam ci... Tyle czasu siedzą przy tej świątyni, która już nie ma prawa bytu, która, którą czeka zniszczenie już wkrótce przez Pana Kościoła, bo to On przychodzi zburzyć tą świątynię. Więc Jego sąd się zbliża nad tą świątynią, taki fizyczny, ale póki co ona jeszcze stoi, ten system działa, ale ci ludzie są bez Ducha Bożego, są obudnikami, większość z nich, jeśli nie wszyscy, odrzucający Chrystusa Pana jako Zbawiciela i Mesjasza, który tak jest, przyszedł, a oni w jakiś sposób tam nadal są w tej świątyni. To nie, wiesz, że oni się nie odłączyli całkowicie, że oni się nie oddzielili całkowicie, że nie powiedzieli, to, są, to jest synagoga szatana. No nie. Ale to nie była synagoga. Ja, <głos> ja nie widzę tu analogii jednak, bo to było po prostu miejsce spotkań i oni nigdzie nie jest napisane, że to jest synagoga szatana. No tak, ale to jest teraz okej, okay. Właśnie ja mówię, ja też nie mówię o tak synagogach. No. Ja mówię, że oni tak nie mówią. Ale oni nie mieli społeczności wieży z tymi ludźmi, tam, co te rzeczy robili. Nie, ale tam no kumam. No wiesz, Jak... z tymi kapłanami, nie? No, no, ja się no, zastanawiam, tak myśli, mieli, ci, bo komu mieli tutaj dać tą ofiarę za, za, za ostrzyżenie głów? Kto to miał wziąć? No. No, to, właśnie, to, to, to mnie zastanawia nie? Mm -hmm. jakby, na, co oni jeszcze mają wspólnego z tamtymi? ale też ta gorliwość Pabła, <laughs> gdzie on tam w tym fragmencie jednym mówi że oddałby nawet co, swoje zbawienie jakby tak? żeby no tylko tak, pozyskać Żydów, że to właśnie też tylko... ten obraz gdzie przychodził do każdego miasta to zaczynał od synagogi no i wtedy też co wspominałeś że jeśli oni już stanowczo tak, mówią że ludźmi, nie Chrystusowi tak no to już wtedy krew na wasze tak. głowy i może tu też jakoś tak, że życi, no Żydzi, Żydzi żeby, no żeby ich pozyskać przede wszystkim na Chrystusa. No, też jest to, to ciekawe. Nie to, że tutaj to rozwiążemy, czy dojdziemy do jakiejś konkluzji. Nie tylko to fascynuje, że oni się nie odcięli do tej pory, że oni po prostu nie byli poza tym, tylko w jakiś nie. sposób cały czas, ja jeszcze rządzić, przez nie całe nie lata. Tego. No, tam ci wiadomo, no. mieli swoje jakieś tam pozycje, religijność i tak dalej, co, co oni widzieli. Pan Jezus to wyraźnie potępiał. Pan Jezus to wyraźnie nazywał grobami pobielanymi, nieprawością. A z drugiej strony, no tak jak mówimy, te, te, ten, ten korzeń jest dobry. To prawo, te, te, te zasady, te tak. rzeczy miały swoje, swoje miejsce w Bożym zamyśle, w Bożym planie. Więc tutaj jest ten okres przejściowy do zburzenia świątyni. Widać, że oni cały czas gdzieś jednak to, to, to, to było bardzo żywe. I po zburzeniu świątyni też dalej obrzyzywali swoje dzieci, dalej przestrzegali szabatu i wiele z tych rzeczy praktykowali poza świątynią. I dzisiaj praktykują i do dzisiaj. Żydzi, no, nie? no, no, więc właśnie o to chodzi, nie? Że tutaj potrzeba też jest no, takiego, takiego też mądrego podejścia do tego tematu. Nie? Bo z jednej strony sobie myślimy, na Przecież w pełni jest w Chrystusie. Przecież te wszystkie rzeczy już w Nim znalazły swe wypełnienie. I dla nas, którzyśmy nigdy tego nie praktykowali, nigdy nie byliśmy w tym systemie, no to nam to do niczego nie potrzebne. Tak. A z drugiej strony taki Żyd, który wychowany od dziecka w tych wszystkich sprawach, poznaje Chrystusa i teraz on jest w innym miejscu. Nie? I teraz tak. znaleźć tutaj tą wspólnotę serc i ducha i jedności w Chrystusie, a jednocześnie uszanować tą odmienność. Pewnie. Że I były takie zgody. inaczej no chwała Czy do Rzymian, nie? Tak, pisał. Tak. Przecież mówi czasem do Żydów z Pogan, czasami do, tak. do Żydów, czasem do Pogan. Nie? Mhm. I żeby się tam nie rozumieć. Przecież można funkcjonować razem. No. Właśnie w tej wolności ducha. nie? I tutaj to jest cudowne. No. To jest cudowne. A oni, wiesz, zostali nie ten, oni... Bóg ich prowadził. Potem pewnie jej nie zostali. A tutaj no, też pozyskiwali ich. Przecież cały czas Ewangelię głosili hmm. tym, yy, tym kapłanom. Też nie z jakiegoś tam poczucia. Nie? nie tylko no, po, kapłanom prostu, no, Żydzi Żydzi po, tam, po prostu, ale wielu Żydom. Żydom po prostu. Tak, tak. To, nawet tak. jak się do Żydów wypowiadał, to mówił, no nawet nie wy ukrzyżowaliście Pana, nie? Tylko to Bóg tak nie, nie, miał tak. zamiar i rękoma. Tak, też nie? mówili. Tak, tak, mówili, tak, tak, też, tak, mówili, tak że też mówili, żeby pokazać wielką... Tak, ale też mówili, że, że to przecież z ze względu nie wiedzą, że to Bóg zrobił, nie? Tak. Czyli, że jeszcze pokazywali tą szerszą perspektywę, no którą my wierzymy, że przecież to ojciec syna tak. posłał na śmierć, tak. a oni byli tylko narzędziami, nie? Tak. I, tak. I to tak też im to przedstawiali, nie? Także po prostu głosili Ewangelię z miłości do nich, z to, co ty mówiłeś, co Paweł mówił, nie? Że mógłby i samego siebie tam zatracić, Dzieło Boże. Dzieło Boże się. To był początek Dzieła Bożego. Nie? Tego, znaczy początek tego nowego, tej nowej pieśni. Co? Nie no, wola Boża. No, wola. Plany Boże i tak, oczywiście. Plany Boże. I tutaj, jak patrzymy 24 i 25 wiersz, to z jednej strony właśnie co do Pawła, Mówi, że wtedy wszyscy poznają w tym, co o tobie słyszeli, że nie ma nic, nie ma w tym nic, ale że ty postępujesz przestrzegając prawa. Czyli tutaj Paweł jako Żyd ma zaprzeczyć tym pomówieniom. A co do pogan, którzy uwierzyli, napisaliśmy, postanawiając, aby niczego takiego nie zachowywali. Czyli tu jest wyraźnie powiedziane, tak, że poganie nie są zobligowani do zachowywania tych zwyczajów i tych praktyk żydowskich. Co znowu jest ważne, bo dzisiaj wiemy, ci niektórzy tacy judaizujący chrześcijanie z pogan zaczynają przestrzegać tych rzeczy. Przestrzegają żydowski świąt, obchodzą szabaty, dają się obrzezać. Więc tutaj jest wyraźnie powiedziane, co do Pogan napisaliśmy, postanawiając, aby niczego takiego nie zachowywali, tylko żeby się wystrzegali tego, co ofiarowane bożkom i krwi i tego, co uduszone i rządzą. I to widzieliśmy, też miało swoje uzasadnienie, że Mojżesz ma wielu miasta, którego się, się naucza. Tutaj hmm. chodziło o te rażące yy, Żydów kwestie, mieli tego nie robić też ze względu na Mojżesza, którego nauczano we wszystkich miastach. Więc widzimy, jest ta różnica. Jest jedność w Chrystusie, którą właściwie rozumiemy, a jednocześnie jest pewna odmienność w zwyczajach, w tych właśnie rzeczach związanych z pewnymi religijnymi praktykami, które były odmienne dla chrześcijan z pogan i dla chrześcijan z Żydów. No i Paweł rzeczywiście poszedł za ich radą, wziął ze sobą tych mężczyzn, poddał się razem z nimi oczyszczeniu, wszedł do świątyni i e, zgłaszając wypełnienie dni, czyli tam, no, w kontekście kapłanów, bo to wszystko z nimi tam się było. to. Kiedy te siedem dni dobiegało końca, zobaczyli go w świątyni Żydzi z Azji. Czyli już wcześniej widzieliśmy tych Żydów, którzy podburzali tłumy, którzy wzniecali zamieszki, którzy właśnie w Azji, gdzie Paweł głosił Ewangelię, go prześladowali. I najwyraźniej jacyś tutaj też tam byli. I to oni podburzyli tłum, i to oni rzucili się na niego, wołając, zobaczcie. Mężowie Izraelci, pomóżcie. To jest człowiek, który wszędzie, wszystkich naucza, przeciwko ludowi i prawu, i temu miejscu, czyli to jest ich oskarżenie, że Paweł wszędzie naucza przeciwko Izraelowi, bo to lud, to chodzi o lud izraelski najprawdopodobniej, prawu i temu miejscu, czyli przeciwko świątyni. A nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni, splugawił to święte miejsce, ponieważ widzieli go wcześniej z Trofimem z Efezu i sądzili, że Paweł go Wprowadził do świątyni. Więc tutaj, no, pomówienia, domysły, atak na niego w taki brutalny sposób. Poruszyło się całe miasto, zbieg się ludzki, chyba przypadła, wyciągnęli go ze świątyni i zamknięto natychmiast drzwi. I co zrobi Zobaczcie, chcieli go zabić. To było u podstaw tych ich oskarżenia, po prostu chcieli go zabić. Więc, gdyby nie ta interwencja tego setnika, oczywiście pod Bożą opatrznością, no to Paweł by zginął, gdyby Bóg go nie wyratował przez tego tutaj rzymskiego żołnierza, dowódcę żołnierzy. Chcieli go zabić. Natomiast, gdy ten właśnie dowódca oddziału dowiedział się o tym zburzeniu, zawołał żołnierzy z bieg, i y, oni wtedy przestali bić Pawła, kiedy się pojawił rzygnieni z, z żołnierzami, y, więc y, zobaczcie y, co się dzieje. Wielu ludzi, którzy tam byli w ogóle nie wiedzieli o co chodzi. Wielu ludzi dało się ponieść tej, tej jakiejś y, atmosferze y, ataku na Pawła. Jedni krzyczeli tak, drodzy inaczej, więc no, ogólny zamęt, brak jakiegoś tutaj konkretnych rzeczy. Natomiast ten człowiek, widzimy, ma na tyle rozsądku, że zaczyna Pawła tutaj wypytywać, kim jest. Wręcz widzimy, że najpierw myślał, że on jest jakimś Egipcjaninem który wzniecił rozruchy i wyprowadził na pustynię jakieś 4000 zabójców. Więc Paweł tutaj wyjaśnia, kim jest, no i prosi go o to, żeby mógł przemówić do tych ludzi. Później w następnym rozdziale mamy jego przemowę. Więc tutaj widzimy no, taką sytuację, w której po raz kolejny życie Pawła wisi na włosku jest o krok od śmierci, natomiast Bóg w cudowny sposób tym razem posługuje się tym rzymskim dowódcą, żeby go ratować. I Paweł zostaje uratowany i jeszcze mamy kilka rozdziałów o jego dalszej posłudze i później świadectwie w Rzymie, które składa. Więc jest to kolejny taki epizod, w którym Bóg go cudownie Ratuje i Paweł ma okazję później też przemówić do, do swojego ludu po hebrajsku, co sprawia, że słuchają go z wielką uwagą. Hmm. Czyli jeszcze nie był czas na no Paweł. Jeszcze nie był jego jeszcze czas. Miał jeszcze inne zamiary. Dokładnie. Więc to też jest taka ważna lekcja, prawda? Że wydawałoby się po raz kolejny taka sytuacja już bez wyjścia, bez ratunku. Tłum ludzi nie ma szans ratunku, a jednak, jeśli to nie jest Boży czas, to Bóg ma swoje sposoby, żeby swoich uratować, jeszcze zachować od śmierci, dać im wyjście. Więc to też, myślę, nam tak trudno przyjąć, kiedy pobożni ludzie giną w takich sytuacjach, tak jak wcześniej Jakub zostaje ścięty, Piotr zostaje cudownie wyprowadzony z więzienia, a Jakub nie zostaje wyprowadzony, zostaje ścięty. I tutaj musimy bardzo się pilnować przed tym, żeby pochopnych wniosków nie wyciągać i osądzać się pochopnie po pozorach. W takich sytuacjach łatwo powiedział, ten to miał wiarę. Jakubowi się udało po prostu. No, no, no, wiesz, to prawda. No, tak, że Paweł o tym powiedział, apostoł Paweł. No tak, z jednej strony można powiedzieć tak, a z drugiej już... To też był cenny sług, sługa Boże. Nie? I teraz dlaczego Pan od, odebrał sługa, a tamtemu pomógł wyjść, mu nie mógł jego wyprowadzić, tak jak Piotra, nie? No mógł. Ale Zresztą Widzimy, było, bo ja, widzimy że, że Boże drogi to nie są nasze drogi. Nie? Tak samo tutaj. Paweł mógł zginąć. W wielu innych sytuacjach mógł zginąć, ale mówi, wyrwał mnie z paszczy lwa. wielokrotnie. Nie ten... no, myślenie cielesne o tych sprawach jest po prostu straszne. To jest mm. myślenie ciała, nie? To, to... O inaczej o tym mówili mm. zawsze, nie? Że chciałby już, jakby mógł, nie? Albo, że jeżeli prześladowania y, macie, nie? Ze względu na wiarę, ze względu mm. na wiarę. Tak. Radujcie. To radujcie się i miejcie to, to jest w ogóle jakiś kosmos, nie? Zobaczcie, to, to jest... dla ciała to jest taka opozycja w ogóle dla tego, co świat mówi i mm. też i dla naszej cielesności, nie? Dlatego... Mm. No, ale Bóg... Piotr też przecież oddał życie, nie? Ale po prostu tak. Przecież Go nie umarł śmiercią naturalną, no. tylko... Gdy tam no. zatłukli, więc... Kiedy przyszedł Jego czas. Dokładnie. No. I no, to Pan Jezus też przepowiedział, także... No... Tak, to są cielesne myśli, nie? I cielesne nauki, gdy ktoś mówi, no. że powodzenie w tym świecie dla ciała nie jest... Yy, wynika z jakiejś wiary, nie? No to kosmos to... Hmm. Jak Piotr siedział w więzieniu, to czytamy, że tam się modlili o niego, mm -hmm. ale kiedy przyszedł do domu, to nie to, bardzo tak, nie wierzyli, że to możliwe, że to on. Czyli to nam pokazuje właśnie tą taką no, prawdziwość no, też, no. też tych naszych no. zmagań w tego no. typu kwestiach. Bo to, co mówisz, jest prawdą, że śmierć jest zyskiem. Tak. Niemniej jednak za każdym razem, kiedy pobożny człowiek ginie w młodym wieku, czy jeszcze stosunkowo młodym, kiedy widzimy szczególnie użytecznych dla Boga ludzi, mm -hmm. którzy giną nagle, czy umierają. Tak jak mm -hmm. stawia tam ten brat z umarł na raka. Mm -hmm. no? Gdzie tam, wiesz, gorliwy, taki oddany, poświęcony Bogu brat i nagle umiera. Choruje, wiesz. To jest przykro, nie? No, to jakby... Po ludzku. Ja teraz jego żonę spotkałem tam w ustronie, no i ona jest cały czas w takim ciężkim stanie. No ona to bardzo przeżywa. Dla niej jest to bardzo trudne. Ale on nie chorował? On zachorował na raka i w krótkim czasie w ciągu paru miesięcy zmarł. Czyli ten coś się modlili? Tak, o to tego się modliliśmy w głowach. Tak, on zmarł po paru miesiącach. No. I, i, I dla tych braci wokół, w którym on służył, wiecie, naprawdę tak pobożny, oddany, gorliwy brat. Dalej sobie Łukasz, jeśli ja nie chcę wam <grym> Cały I I tak <grym> jak mówię, tutaj żona, dzieci, no to, to, to, to nie jest łatwe. Z jednej strony, tak jak mówisz, nie, dla nie ciała to nie jest łatwe. Smucimy, tak, nie smucimy się jak ci, którzy nie mają nadziei. Ale, no, ale, ale, zostałem, ale ten smutek jest, jest. Ten, ten cios jest, ta, ta, ta trudność jest, no jak tutaj, no zobacz, jak ci bracia proszą Pawła, żeby nie szedł do Jerozolimy, płaczą, mhm. że już nie zobaczą jego mhm. twarzy, więc teraz pytanie, czy to było cielesne? No tak, no, ale to jest też znaczy, że złe. No, no. Nie znaczy, że to był, to, ale to był tak, no to były ich pragnienia. No wiesz, kiedy myślimy ciała, bo... cielesne, to generalnie myślimy złe, no nie myślimy, że to duchowe robimy te różnicę. Ale Chciały. przez to właśnie, że jesteśmy Chciały. w ciele, Chciały. przez to, że jednak jakby trudno jest nam się oderwać tak. od tego i tylko myśleć w sposób duchowy. No, chcielibyśmy, tak. dążymy do tego i chcemy, żeby to dominowało. Nie no daj Boże, no Pawła, ale zaczekaj, no bo to, to jest jasne, przecież to wiemy, no ale wyobrażasz sobie sytuację. Że, że ta nie wiem, żona, nie? która, że ona do końca życia żyje no, no, w rozpaczy, no, no. Bo, bo przecież no, wiara no, ma to do siebie, że wie, że on do Boga należy, że to Bóg odwołuje, powołuje, że to jest kwestia Boga, że go zdjął no, no, z tej ziemi. Ona sama Tym, i że to trzeba to Poczekaj, no, ja, roz... trzeba to, ja, to przejść. Ja, ja rozumiem to wszystko, tylko że i tak koniec końców no, chcemy widzieć ją uspokojoną przed Bogiem, bo gdy tego spokoju nie zazna, no to będzie to świadczyło bardziej no, o no tym, tak, że... No ale może nie od razu. Że, no przecież ja nie mówię, że od razu, nie? Ale mówię koniec końców, że jest to proces, nie? I tego chcemy, nie? No bo to... No tak chcemy patrzeć na świat, nie? No tak, ja tak, pokażę, co teraz wiesz, widzieć, no. masz tą siostrę i teraz jej usłużyć w A, sody, Wodzie, Ja bym jej tego nie powiedział. Ty, słuchaj, ty musisz tam na. No, co no, no. to mi chodzi? Nie, bo czasami wierzący tak robią, nie? Idąc takich ludzi. Ja, i teraz ja się uspokoić przede wszystkim. Tutaj mieliśmy w Gdyni siostrę Lidię Krause, która po śmierci męża popadła w taką wieloletnią depresję i totalny jakiś taki stan wręcz, ja w szoku, bo ja ją pamiętam, jak ten mąż jej żył, oni byli bardzo ze sobą związani 50 ileś lat wiecie, małżeństwa No i on taki pobożny człowiek, gorliwy dla pana ale już chorował już był w takim wieku nie wiem, około 80 jak zmarł ona była troszkę młodsza od niego, i ona po prostu totalnie popadła w, po jego śmierci w taką depresję. To lata trwało. I wielu wierzących ludzi, niestety, chcąc jej pomóc, no, nie pomagało. Ani jej, ani jej najbliższym, którzy też starali się jakoś jej pomóc. No bo to, ona, wieś. nie wiem, to zajęło chyba 8-10 lat zanim ona wróciła, wiecie, do normalnego funkcjonowania. Nie? Bo to musi Chrystus pomóc hmm. człowiekowi, a nie inny wierzący. No, wiesz, to... Ale, to, ale, wiesz, ale zobacz, że, jak to ma się do nauki, że wszystko Bogu oddajemy, nie? Że... Znaczy, ja nie mężczyzn... No, to, to, to ale ja nie? rozumiem, no, ale to nie, nie znaczy, że mamy tak o tym nie mówić, tak mówi o tym słowo i chcemy, żeby wszystko było poddane Bogu, nie? ma no to wiesz. że gdzie jakby, jakby... społeczność z Bogiem? Który uspokaja, nie wiesz, że no, jednak to są tragedie, ja to rozumiem. No. Ja tego nie lekuję. I nie chcę brzmieć teraz jak taki wiesz, tu o łatwe. Nie mówię, że to jest proste, nie? Mm. To jest bardzo trudne. No. Ale, yy, no, ale przecież jak bym miał inaczej myśleć, no Chrystus ma swoje dzieci one do niego należą. My to wiemy wszystko, ale to No, Ona nie też wiemy... wie, jeżeli jest no, dzieckiem on. Ale, ale to nie ma znaczenia. Bóg doświadcza swoje ja dzieci, rozumiem. jak chce i wiesz, przychodzi doświadczenie i każdemu daje takiemu, jak. jak no, daje, ona no. na pewno albo że to 8 lat trwało, no to było strasznie długo. No nie? 6, wrócić 5. się do Boga, żeby Bóg jej pomógł no. po prostu, bo nikt jej nie pomoże. To ogarnąć to zrozumieć, bo to dla niej było coś dziwnego widocznego. Ja sytuacji nie znam, nie? Natomiast chodzi mi o to, że to się nazywa doświadczenie, doświadczenie, nie? Bóg doświadcza swoich dzieci, nie? Nie, no, ja to wszystko rozumiem. Ja tak chcę wierzyć, nie? Że nic się nie wymyka spod kontroli, nie? Że wiecie, że coś się zepsuło teraz, nie? Że no, nie, no chcę mieć taką wiarę. Ja mówiąc o tym, nie mówię, że ja ją mam i wiecie, i tu plus, no, tak. nie wiesz, dzieci, żony. Nie, ale chyba do takiej wiary chcemy dążyć, no, nie? Że chcemy wszystko no, ale jakby tak raptownie to by żony i dziki wszystkie zabrali na raz. No. To nie wiem, czy ty też szoku takiego też nie dostał. No ja też nie wiem, ja tylko no. dlaczego, co... nie no. możemy osądzać, dlaczego, no, ona to troszkę długo trwało, no, taka jest prawda. No, ja nie, mówię. ja jej nie osądzam, nawet nie znam przypadku, nie, tu... no. Ja wiem, chce, że to, wiesz, to do, to są... do relacji z Bogiem ludzi, nie, jego ja dzieci, wie, no, nie, wiesz, ja mają, tam może pokój odebrać, nie? Bo, bo, bo tak jak czytamy o tych prześladowanych chrześcijanach, i jak rozmawiam z tymi braciami, którzy tam jeżdżą no i rozmawiają z nimi, to też są różne przypadki, mm. są różne sytuacje. Są bracia, którzy, można powiedzieć, w taki nadprzyrodzony sposób przechodzą przez te rzeczy w jakiś taki sposób. Rzeczywiście pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie tak. i radość. Ale wielu równie pobożnych i gorliwych dla Pana ludzi przechodzą ciężko te rzeczy. Ale że się wypierają w ogóle. A co to to znaczy, że to, ciężko? To, znaczy ciężko, że właśnie popadają w stany depresji, popadają w stany no, jakiegoś to. takiego yy, niezdolności w ogóle no, do funkcjonowania. funkcjonowania. Mhm. Są, są w takim szoku. Ten, ta hmm? trauma, ten szok yy, czasami trwa lata wyjście z tego do takiego w cudzysłowie w miarę normalnego funkcjonowania. I teraz czy postawimy tych właśnie, którzy tego nie przeżywają w taki sposób po jednej stronie, mm -hmm. powiedzą to są ci, którzy mają tą wiarę, mm -hmm. a tamtych postawimy po drugiej stronie, powiedzą to są ci, którzy się okazało, że nie mieli tej wiary, czy jednak dopuszczamy właśnie tą różnorodność Bożego działania i Bożej łaski również w tym doświadczeniu wierzących, że masz Piotra, który wychodzi i masz Jakuba, który ginie. Mm -hmm. Masz brata, który płacze, i brata, który potrafi z nim płakać w jego utrapieniu, a, a, a inna sytuacja brata, który nie płacze. To samo utrapienie, a on się raduje, bo on widzi właśnie to w innym wymiarze duchowym, tak? że ta strata jest jego zyskiem. Tak, on, czy tam mówię, tak, się dobrej tak, tak, że się radowali z utraty mienia. Ja chciałem to powiedzieć, że ja nie mam na myśli, że ktoś ma jakąś melancholię czy depresję, że to jest równoznaczne z wyparciem się Jezusa, no nie? Tak, nie, tak to, to nie sobie, To każdy jakby tam różnie znosi, nie? Pytanie, co się w sercu człowieka dzieje, to można czasem się dowiedzieć, czasem nie, nie? I no. tyle, nie? No. Jeżeli ktoś, wiesz, tak to przeżywa, że po prostu, no, Bogu zło rzeczy, nie? Tak jak żona tego kazała mu mówić o nie? No to on miał też doświadczenie, mógł Bogu złożyć, ale To nie znaczy, że nie miał i melancholii i różnie tego tam nie, nie, nie przechodził, nie? Mm. To mi bardziej o, o to chodziło, nie? Że mm. tutaj ma każdy bo no i musi do jakiegoś tutaj dojść w końcu, jeżeli się Boga nie wyprze, nie? Bo mm. może jeszcze się wyprzeć. No, ci, co szli na areny, no, ostatnio rozmawialiśmy o tym, no przecież część się wyparła, część nie, nie? To są mm. rzeczy... No niewyobrażalne, nie? No tak. Po ludzku. To, to ja nie wiem, czy w ogóle jakimś trudzie można mówić. to nie. Ja nawet nie wiem, czy to jest zmaganie takie dla ciała, nie? A, idę, nie? Wiesz, bo się nie wyprę i wiem, co mnie tam... To, to mi się już kompletnie wymyka jakby z, mhm. z takiego, wiecie... To tylko łaska Boża. Mhm. A czy oceniać tych, co się tam... Nie, nie wiem, nie wiem. To są... O. Nie wiem, jak się jedynie wypowiedzieć na... Ten? swoich doświadczeń, nie? to właściwie przyszedłem, no to tylko właśnie, tak jak mówisz, no, tylko Bóg mi mógł z tego wyciągnąć. Nie, nie, było, nie było takiej możliwości, żeby jakikolwiek człowiek mi pomógł. Dlatego też nawet tak. do nikogo nie dzwoniłem, z nikim nie rozmawiałem i po prostu wołam do Pana Jezusa i sobie nie dam no. rady. Że ja o własnych siłach nie dam rady. Pierwszy, I... pierwszy Bóg, nie? No. No to, to trwało jakieś 2,5 dnia, może i, i wtedy, no prawie 3 dni. No, jeden 3 dni, a inny 3 lata, nie? I to też no, jest. To, no, ale to, to, to było naprawdę ciężkie. Myślałem, no. albo wiesz, że zwalgam, albo bo to nie wiadomo, jak to się skończy. No bo jej każdy z nas może zjeść. No. No. Ale, ale właśnie przez to wszystko ja się uczy, żeby Jemu ufać. Nie, nie wiesz na, polegać na własnych siłach, nie tylko na Nim. Hmm. Żeby jak coś, to tylko do Niego wołać. Hmm. No to ja będę polegał na swoich siłach, to daleko nie zajmę. Hmm. tak, żeby całe życie było poddane, nie? No właśnie, no, ale, ale niestety często zapominamy o Wierzę, że, że Bóg daje jakoś przechodzić, nie? Byleby ta miłość była do Boga tylko, no to. No ale też... I to w jest tym sensie wiem, spokojnie. że to teoria, ale póki nie będziemy małymi, nie? Znaczy, bo no Bóg doświadcza swoje dzieci, no po prostu, To jest... To jest tak, hmm. bękartów nie doświadcza, nie? a swoje dzieci doświadcza. to no, jest no, może nie Nie doświadcza, bo ale też leczy. No hmm. tak, doświadcza po to, żeby leczyć, żeby zobaczyć tę zależność. Nie? No, a każdy z swojej wytrzymałość takich mój, Tu, tu no. chodzi chyba też o hmm. wzmocnienie właśnie tej relacji z jednym. No tylko. No. Też tak myślę, że tylko, żeby zrozumieć no to, no, to zależność i właśnie... jego wielkość. No i wtedy chcesz z Nim przybywać cały czas. Na Nim polegać, we wszystkim. Hmm. Tak, Co? biedni Powodlimy są ci się? ludzie, którzy nie hmm. mają, się nie mogła zwrócić do wody, No to są naprawdę biedni. Na no, pewno. To jest, no, to jest sytuacja, W takich odchodzą od jest... zmysłów, odbierają tak, sobie tak, życie. Tak. Różne robią kroki desperackie. Hmm. Wpadają jakieś nałogi, straszne. Tak, hmm. A ja mówię, że Bóg zna moją tą delikatną, wiecie, słabo mocą i mnie bardzo słabo doświadcza. W sensie delikatny, jest bardzo... Czasu. Jest taką bardzo, bardzo wyrozumiały. Tak. Wiesz? O. Kochany nasz Panie, dziękujemy Tobie za te słowa, w których widzimy żywą wiarę. Widzimy Twój Kościół, widzimy mądrość braci, wspólnotę Kościoła, ale też i wyzwania, trudności tych, którzy z taką pasją, nienawiścią prześladowali tych, którzy w Twoim zamyśle byli narzędziami Twojego dzieła i rozprzestrzeniania Ewangelii. Panie, modlimy się, byś dał nam łaskę, byśmy czytając te słowa, rozmawiając, rozważając te historie, te sytuacje, nabierali wiary, miłości do Ciebie, zaufania Tobie i też mądrości. Mądrości, jak pomagać innym, jak wspierać potrzebujących, jak stawiać czoła tym różnym życiowym wyzwaniom i zachowaj nas, Panie, od pochopnych sądów, zachowaj nas od cielesnego działania, cielesnego postępowania. Prosimy, by to wszystko, przez co i my przechodzimy, czego my doświadczamy, było Twoim narzędziem kształtowania nas i upodobniania nas do Pana Jezusa. I wybacz nam, Panie, wszelkie nasze błędy, wybacz nam wszelką niewiarę, wszelkie jakieś postawy i zachowania, w których zamiast lgnąć do Ciebie uciekaliśmy gdzieś indziej. Daj nam, Panie, uczyć się, polegać na Tobie i trzymać się mocno Ciebie i doświadczać w coraz większej mierze tej cudownej Twojej łaski. Tych wszystkich rzeczy, których nie doświadczymy, poza tymi problemami, zmaganiami, próbami, w które nas wprowadzasz. Pomóż nam z wiarą, z ufnością, z modlitwą przyjmować to, co pochodzi z Twojej ręki, tak abyśmy mogli Cię wielbić i być też świadectwem i zachętą dla ludzi wokół nas. Amen. Amen.